Witam serdecznie, 25 odcinek, tydzień temu nie było, serdecznie za to przepraszam, ale było to spowodowane tym, że nery mnie tak bardzo bolały, że za bardzo nie miałem humoru na nic, łącznie z tym, żeby nagrywać, leżeć, cokolwiek, ból był okrutny, dlatego też nie nagrywałem, teraz jako tako się czuję, leżę sobie w łóżeczku, patrzę na zdjęcia i stwierdziłem, że nagram coś, Poedytuję trochę te moje kiepskie wypociny głosowe. No i opublikuję. A co tam? Zaczynamy opowieści dziwnej treści. Tym razem całość będzie poświęcona Jordanii. Mam nadzieję, że się dość streszczę. Będzie to bardzo dziwny odcinek. Wydaje mi się, że dość osobisty. Także możecie być przygotowani na różne dziwne rzeczy. Znaczy już się przygotowywujcie. Dwa tygodnie temu mówiłem o tym, jak to spaliśmy za śmietnikiem koła Tam złapaliśmy stopa, który nas dowiózł gdzieś tam. Potem trochę PKS-em dojechaliśmy ostatecznie do granicy, do przejścia granicznego z Jordanią. Postanowiliśmy tam przejść. Oczywiście, w przypadku opuszczenia Izraela nie było większych problemów. Całość odbyła się w sposób bardzo humanitarny. Tam musieliśmy oczywiście zapłacić za wizę do Jordanii, ale nie była to jakaś ogromna kwota. Taka wiza chyba tygodniowa albo trzydniowa była, a tyle nam starczyło na ten, na ten kawałek świata, to też przeszliśmy przez granicę i jako państwo z zachodniej Europy postanowiliśmy, że pojedziemy sobie tak słówko prosto do Petry, a jak to, szaleć to szaleć, tam też mieliśmy relacje już z tamtego punktu, także musieliśmy się tam jakoś dostać szybko, tak też się stało. Muszę powiedzieć, że byliśmy zafascynowani. Dalej jestem Jordanią. Niesamowicie czysto, super porządek, niby kraj arabski. Jechaliśmy autostradą, dwupasmówką, dwa pasy w jedną stronę. Ludzie chodzą tutaj autostradzie ze szczotkami i ją zamiatają. Zero piasku, zero śmieci, super poprowadzona, idealny asfalt, no po prostu cud malina. Potem tam przebiliśmy się trochę przez jakieś góry i ostatecznie dojechaliśmy do miejscowości, z której y, można dostać się do tej słynnej Petry. Jednak dzień już y, tak chylił, się, chylił się trochę ku końcowi. Postanowiliśmy przełożyć wizytę na następny dzień, a zatem trafiliśmy do y, hostelu, tego samego, który był polecany przez Tezarego w jego relacji z Jordanii z 2004 roku, bo byliśmy w 2008. No oczywiście była inflacja, takie różne rzeczy. Ceny się tak bardzo nie różniły jak jego relacji, więc generalnie nie podejrzewaliśmy żadnych strasznych rzeczy, które miały się wydarzyć dnia następnego. W każdym razie postanowiliśmy ruszyć do tego samego hostelu. Hostel był naprawdę fantastyczny, był z wyżywieniem. Za jakieś takie śmieszne pieniądze. Jak już się zakamuflowaliśmy w pokoju, to postanowiliśmy też zwiedzić trochę tą dziurę, w której byliśmy. No i oczywiście poznać walutę e, jordańską, która no, jest dosyć skomplikowana. Dziewczyny jej w ogóle nie opanowały w żadnym stopniu. W każdym razie cały myk polega na tym, że jeden e, jordański dinar zwany przez tubylców JD, jeden dinar dzieli się na 10 dirhamów, a to się dzieli na 100 kirszów, czyli piastrów oraz na tysiąc filsów. No i to wszystko jest dosyć skomplikowane, ponieważ małe ceny chleba czy jakiejś duperelki były podawane w filsach. I tysiąc filsów to jest jeden dinar. I na przykład chleb kosztował 220 filsów. I z monet trzeba było teraz rozróżnić filsa od piastra i na przykład znaleźć dwa piastry i 25 filsów, żeby razem stworzyć 250 filsów. Dziewczyny kompletnie się w tym nie łapały. Dobrze, że w hotelu była taka rozpiska każdej możliwej monety. Oczywiście wszystkie monety, z tego co dobrze pamiętam, były tylko w wersji tubylczej, czyli na monetach nie było w ogóle cyfr arabskich, takich jak my używamy, tylko cyfry to już kiedyś tłumaczyłem w Egipcie, te, które przybyły gdzieś tam z, in, e, z Indii z dalekiego wschodu e, więc trzeba było jeszcze znać e, ten alfabet cyfrowy jeśli chodzi o rozcyfrowanie co jest na monacie napisane i jaką ma to wartość także naprawdę e, przygoda była przednia, żeby wszystko to dobrze przeliczyć e, już w ichniejszej walucie, potem żeby to przeliczyć na jakąś wartość, żeby wiedzieć czy to ma sens ogólnie rzecz biorąc no jak dziewczyny coś kupowały to musiałem to nadzorować, żeby za bardzo nie zostało oszukane przez Arabów no przygoda w pełni w każdym razie w ten dzień nie mieliśmy za bardzo co już do roboty, więc ja wpadłem na genialny pomysł, zawsze widziałem jak to Arabowie są ładnie wystrzyżeni wygoleni i tym podobne a że to już był jeden z kolejnych dni wyprawy to postanowiłem, że Pójdę do prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia, do fryzjera arabskiego, gdzie zostanę ogolony, przystrzyżony i cholera wie co jeszcze. No i oczywiście pan, nic nie mówił po angielsku, ale co tam. Wiem tyle, że zapłaciłem za, za przystrzyżenie włosów i za ogolenie chyba 3 dinary. To by było jakieś 3 euro a może, może to nawet było 5. kompletnie nie pamiętam, bo niestety nie mogę znaleźć zapisków z całej tej wyprawy, które robiłem przez wszystkie dni. W każdym razie myślałem, że w sumie chciałem, poszedłem tam, bo chciałem być obcięty, a raczej ogolony brzytwą, taką prawdziwną brzytwą dziadkową. Niestety okazało się, że brzytwa jest troszeczkę oszukana, bo jest do niej wkładana żyletka, no ale stwierdziłem, że co tam, jak już siedzę na tym krześle, to się ogolę żyletką. Żyletką też się nigdy nie goliłem. Tylko różnymi dziwnymi maszynkami gotowymi. No i pan nałożył mi kremu różnego na moją brodę, kilkudniowy zarost i zaczął mnie golić. Do tego jeszcze oczywiście przy szyi mi tam wygolił wszystko ładnie, żeby się miała możliwość opalania. Wyrównał grzywkę. Następnie najlepszy patent arabski jaki jest, po prostu pierwszy raz to widziałem, a teraz już kilka razy to spotkałem na filmie. To jest depilacja za pomocą nitki. Pan mi wyregulował brwi nitką. Chyba też wyrwał włosy z nosa. Nie, jestem, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak. Oczywiście uszy wszystkie, wszystko w uszach, takie malutkie włoski, za pomocą nitki wydepilował. Ogólnie nitka jest po prostu, jak bierzesz, powiedzmy, metrową, metrowej długości nitkę, Składasz ją na pół, i skręcasz w ten sposób, że jedna nitka zachodzi drugą jak spirala DNA, i jeden kawałek bierzesz do ust, drugi dwa, środek i drugi koniec trzymasz w ręce i jakoś tak to pociągasz ustami, że ona się naciąga, zaczyna się rozkręcać, a potem się sama skręca z powrotem, a przy okazji w tą spiralę skręcają się włosy i w ten sposób się wyrywają. Taki szybki patent na depilację. No a potem pan jeszcze mi narzelował włosy i zrobił mi takie kokoryko na głowie, że po prostu został obfotografowany ze wszystkich możliwych stron, a następnie niestety koncepcja pana została zepsuta, bo niestety źle się czułem w tej fryzurze. Tak powiem. Ogólnie wyglądają jak Filip z Konopi, albo nie wiadomo skąd. Może Filip z Jordanii. Ach... To były czasy, No, a tam jeszcze zrobiliśmy jakieś zakupy. E, chyba poszliśmy na internet, ale bardzo wolno chodził. E, dlatego postanowiliśmy, że już pójdziemy spać. E, następnego dnia z samego rana e, stwierdziliśmy, że ruszymy do Petry. Zobaczyć ten cud świata. W hotelu była ta taka fajna opcja, e, że nas zawieźli e, o 7 rano. Chyba już nas zawieźli do, e, do tego wąwozu SIG gdzie się przechodzi przez ten wąwóz i w końcu widzi tą wielką fantastyczną Petrę, to miasto wykute w skale, nie mieliśmy za dużo pieniędzy na ten dzień przygotowane ale z tego co było napisane w relacji, 4 lata do tyłu wstęp do Petry kosztował 4 JD, więc nie było to jakaś taka duża kwota, mieliśmy, tego, mieliśmy znacznie więcej pieniędzy przy sobie ale okazało się w kasie, jak już sobie nasz pan pojechał że wstęp do Petry kosztuje 21 JD od osoby a my zakładaliśmy, że 12 zapłacimy za 3 no tak troszeczkę inflacja skoczyła pewnie i UNESCO ich tam trochę po, pogoniło, żeby więcej kasy zbierali od turystów, no i niestety wstęp był znacznie droższy, a z tego co pamiętam to w relacji z relacji Cezarego to za 21 JD to się 3 dni wstęp kupowało więc nawet już nie pamiętam, ile kosztował trzydniowy wstęp, jednak myślę, że jakbym miał spędzić trzy dni w Petrze, to musiałbym obsikać każdą możliwą komnatę i opfotografować przynajmniej pięcioma zdjęciami. Nie ma tam co robić przez trzy dni. My już po jakichś czterech godzinach byliśmy zmęczeni i znudzeni zaglądaniem do każdego kolejnego mieszkania i nagabywani przez Araba, żeby dać się przewieźć na ośle bądź wielbłądzie. Staraliśmy się robić takie różne uniki, chodzić w takie miejsca, gdzie mało ludzi chodzi. Ruszyliśmy takim fajnym, taką fajną kamienną drogą trochę tak bardziej w lewo i tam zostałem z, z, zaatakowany przez taką dziewczynkę, która miała może 4, może 5 lat. Ale nie, że zaatakowany, że mnie biła. Tylko chciała mi sprzedać coś. Taką myśl ara, arabską. Wszystko jest na sprzedaż. W tym wypadku wszystko oznaczało, że ma to być kamień. Gdzieś takie ładne kamieczki wy, wy, wygrzebała z piasku i postanowiła, że mi je sprzeda. Sęk w tym, że naprawdę nikt nas nie miał kasy. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Razem jak zebraliśmy pieniądze do kupy, to mieliśmy ich chyba 64 te dinary, no a wstęp od osoby kosztował 21, więc naprawdę nawet jakbyśmy sobie chcieli kupić pamiątkę to nie było takiej możliwości, bo nie mieliśmy nic pieniędzy przy sobie, bo wszystko zostało w hotelu więc nie mogliśmy nawet kupić tego kamienia jedyne co miałem to miałem chyba jednego szekla, czyli izraelską yy, walutę, stwierdziłem, że ta dziewczyna naprawdę raz, że miała 5 lat płynnie mówiła po angielsku no i oczywiście po, po arabsku też, bo tam jeszcze z drugim dzieckiem między sobą gadała. No i gadałem z nią z 5 albo 10 minut na temat kamienia, na temat co na to robi, skąd angielski zna. Ogólnie po prostu była tak osłuchana y, z turystami języcznymi, y, że sama się nauczyła tak od siebie angielskiego. I naprawdę genialnie mi się z nią rozmawiało. Y, taka, wiecie, wygadana i w ogóle na każdy temat. Wszystko po angielsku. No i ostatecznie po 10 minutach negocjacji, jak już stwierdziłem, że mam tylko jednego szekla i tylko tyle i mogę dać, to stwierdziła, że dam jego za darmo. No więc dała mi tego kamienia za darmo i taki, taki był handel arabski, także da się zrobić zakupy u Araba za darmo, tylko trzeba bardzo długo, dużo czasu na to poświęcić. No i tam poszliśmy zwiedzać jeszcze jakąś, jakąś łaźnię czy coś, ale najważniejsze rzeczy nie powiedziałem na samym początku, bo wiadomo, jak się idzie przez y, wąwóz SIG to może kto, kto, ktoś tam jest zorientowany, może wie idziesz przez wąwóz no tak sobie tak, jest taki wąski, ma 2 metry szerokości, czasami mniej czasami więcej, tak jest fajnie wyżobiony przez wodę no i cały patent polega na tym, że w pewnym momencie tak się raz, dwa, trzy wychodzi i już jest widać Petrę, widać ten taki najważniejszą rzecz w petrze, czyli skarbiec ten, który jest na wszystkich zdjęciach, ten, który jest wyryty w skale, jedni mówią, że to jest skarbiec, inni, że coś innego ja stwierdziłem, że przyjmę wersję, że jest to skarbiec I, i tego się będę trzymał także czy zrobiło to na mnie wrażenie? Fakt jest to fantastyczne fajnie akurat było tak dość wcześnie rano byliśmy praktycznie sami bo jeszcze turyści, większość turystów spała weszliśmy ów skarbiec nie był jeszcze oświetlony przez słońce, słońce było wysoko u góry skały bo było zbyt nisko na horyzoncie żeby świecić do, do, do tego wąwozu w którym całe to miasto jest wyrzeźbione wy, wygłębione ich wiado wi wiadomo co Naprawdę fajne. Myślałem, że oczywiście jest to cała struktura, jakieś korytarze dodatkowo w tym skarbcu, ale okazuje się, że to są tylko dwie komnaty takie na głębokość 3 czy 4 metrów i to wszystko. No ale mimo to naprawdę warto tam jechać po to, chociażby zobaczyć to, jak ten cały piaskowiec jest świetnie okieł znany przez człowieka. Jakie fantastyczne wzory tworzą się w środku w tych różnych komnatach kolejnych. Jak widać ślady po rusztowaniach, jak to robili z tego co pamiętam, jak ostatnio gdzieś tam widziałem na National Geographic, jak to było robione, to było to robione od dołu, od góry do dołu, czyli w, w, do, była jakaś półka skalna i po prostu rzeźbili kolejne, kolejne poziomy usuwając grunt i przy okazji jak trzeba było to wgryzając się w głębiej w, skalę, w skałę. No tak sobie podróżowaliśmy przez to, cały ten wąwóz, którym jest całe to miasto. Tam jakiś jest też teatr. Czy amfiteatry chciałoby się rzec z, z, ze świetną akustyką. Tam troszeczkę były jakieś wykopaliska gdzieś prowadzone na boku, także nie wszędzie można było zajrzeć. Wielbłądy sobie podróżują po tym wąwozie i Araby, które próbują zgarnąć z turystów ostatniego centa tak też się stało w naszym przypadku, bo już nic nie mieliśmy nawet na, na, Coca, na puszkę Coca-Coli, żeby się napić jej gdzieś, bo wszystko wydaliśmy na bilety. Ja tutaj miałem też taki niecny plan, w, który miałem zamiar zrealizować. Wszystko zależało od tego, czy się uda, czy nie. W każdym razie to było takie taki dosyć poważny krok z mojej strony. Dlatego to też yy, wszystko wcześniej przygotowałem w Polsce. Mocno już byliśmy zmęczeni, no i ja postanowiłem zwiedzić jeszcze kolejne komnaty, które były dosyć wysoko nad poziomem tego całego wąwozu. Za wszelką cenę chciałem tam wyciągnąć Patrycję, która tam jakimś dziwnym sposobem nie chciała pójść. Ostatecznie po jakichś pięciu minutach negocjacji udało mi się ją wyciągnąć na samą górę. Tych, tych skautów, no i tam y, trzeba było wyłoić te 200 schodów do góry, patrycja tak się bardzo ociągała, nie chciała iść yy, Kasia stwierdziła, że nie pójdzie, co nawet mi było na rękę, bo ona w ciąży, więc już jej się nie chciało też iść, więc w sumie o to mi chodziło, taki był dokładnie mój plan no i weszliśmy sobie do takiej jednej z tych komnat, no i mi strzelił taki szalony pomysł do głowy jakiś czas temu, no i żeby było super, hiper romantycznie, to właśnie to miejsce wybrałem w sumie już sobie dawno na ten niecny cel, który chciałem zrealizować i nie wiedzieć czemu, stwierdziłem, że Patrycja, moja dziewczyna, od teraz powinna być moją narzeczoną no i wyskoczyłem z pierścionkiem ku niej, no i się jej oświadczyłem była moją dziewczyną, a narzeczoną generalnie stan skupienia się nie zmienił, znaczy stan się może zmienił, ale wszystko wyglądało dalej tak samo, także od co Taki jakiś kolejny yy, krok poczyniłem yy, pełen romantyzmu, bo było to w Petrze, a co tam przynajmniej będzie można jechać za parę lat i powiedzieć, o tak, to było tutaj właśnie, o ile dobrze pamiętam tutaj się, tu dziecko, drogie twojej matce oświadczyłem no i tyle z Petry, po tych kilku godzinach spędzonych w mieście. Przy okazji zmieniliśmy stan skupienia i trafiliśmy do hotelu. Stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie do hotelu na nogach. Cały myk w tym hotelu polegał jeszcze na tym, że była możliwość, żeby nas zawieźli busem do Berber, Berber Market. No i myślałem, że to będzie jakiś zwykły rynek. A okazało się, że Berber Market to była, kurczę, prawie że galeria handlowa. Były trzy sklepy koło siebie, no i tam można było po prostu zrobić sobie zakupy różnych pamiątek i innych rzeczy. No i jak dziewczyny wpadły i zaczęły y, próbować y, tutaj jakichś zakupów robić, biżuteria, jakieś makatki na ścianę, cudawianki, no to ja już się poddałem po 5 czy 10 minutach. Jedyny zakup, jaki stamtąd mam, to y, komplet monet z Iraku. Z Sadamem jak strzela, tak ze strzelby takie słynne, wiecie, zdjęcia są tak, tu, tu, tu, jak strzela do narodu z takiej strzelby w kapeluszu. To jest taki fajny, taki fajny, ta, ta, taki kar kartonowy w formatu A5, gdzie, są, gdzie jest właśnie ten, tam Saddam i jest, są wycięte dziury na kolejne monety. I wszystkie monety, które występują w, w Iraku albo występowały w ten czas, są umieszczone. Taka wersja fajna kolekcjonerska. Kosztowało to jakieś grosze, nawet możliwe, że tyle co były warte te monety taka fajna pamiątka, co prawda nie było wersji jordańskiej tylko z Iraku, ale ja sobie kupiłem dziewczyny natomiast szalały tak bardzo z biżuterią i z takimi różnymi rzeczami, że jak przyszło co do czego to oczywiście brakło im kasy ale Berber Market był przygotowany na wszystko i okazało się, że można płacić kartą i tak oto kredytówką zapłaciliśmy u Berbera za zakupy dopiero po przyjedzie na Islandię spłaciliśmy te zakupy, także w sumie taka, taka fajna poduszka awaryjna, która nam się przydała do tego, żeby zrobi, zrobić zakupy. Oczywiście przez całą drogę musiałem dźwigać jeszcze w plecaku taką makatkę na ścianę wyszywaną na, na modłę arabską taką pół na metr pół metra na metr o wymiarach i ciężka jak nieszczęście, bo kupę biżuterii do niej było wyszyte taki patchwork no ale czego się nie robi cholera w każdym razie na następny dzień mieliśmy jeszcze taki ambitny plan żeby wykupić sobie wycieczkę na pustynię Wadirum, tak samo jak zrobił nasz poprzednik, czyli Cezar, no i w tym hotelu była taka możliwość wykupienia tej wycieczki tak też zrobiliśmy, na następny dzień samochód nas zawiózł na pustynię Wadirum do Zidana był Arab Zidan, który miał dwa albo trzy landcruzery, które miały już ze 20 lat albo i więcej. No i jeździły po tej pustyni. Naprawdę bardzo fajne, fajne przeżycie, jeśli chodzi o zwiedzanie pustyni Vadirum. Tam było kilka punktów programu. W ogóle pustynia Vadirum jest słynna pod tym względem, że ma czerwony piasek. W niektórych miejscach jest taka dość oryginalna. Tam dodatkowo zwiedza się dom, są takie punkty programu. kolejne, zorganizowane przez Zidana jest zwiedzanie źródła Lorenza z Arabii, tego Lorenza z tej Arabii, jest też zwiedzanie ruin domu Lorenza z Arabii czyli została jedna ściana i kilka jeszcze takich innych punktów że wchodzi się na wydmę, jak ktoś chce taką wielką ogląda się jakieś wąwozy wyżłobione przez wodę nim tam powstała pustynia dodatkowo w czasie gdzieś tam w połowie drogi zatrzymuje się na popas to znaczy zatrzymujemy się w pośrodku pustyni gdzie sobie żyją berberowie, oczywiście są troszeczkę podstawieni no i pije się herbatkę gra się na jakichś tam z ich mandolinkach sobie grają pykają sobie fajeczkę tak, tak, tak bardzo swojsko. Nie wiem, czy nawet jakiegoś chlebka się nawet y, nieje y, bar Bardzo sympatyczne y, klimaty. Grają sobie na takiej mandolince dwunastostrunowej. Y, dodatkowo jeszcze do przy przyśpiewają. Przyśpiewują. Y, my mieliśmy też takie szczęście, bo takie zwykle mamy, jak się okazuje, że podróżuje z nami jakiś tubylec, y, turysta. No i jednym z tych y, tubylców turyst turystów był człowiek, który był z Arabii Saudyjskiej na ciężko stwierdzić, co on tam robił w każdym razie sobie zwiedzał razem z nami wycieczkę, sobie, organizował sobie z Zidanem, no i ciekawe co się ciekawego wydarzyło Patrycja na tamten czas jeszcze miała takie lekkie problemy z angielskim i rozmawiając z nim zapytała się, co on robi a on odpowiedział coś tam, coś tam, coś tam a Patrycja tylko zrozumiała tornado i stwierdziła, że jest specjalistą od pogody. A to był po prostu pilot myśliwca Tornado z Arabii Saudyjskiej na wakacjach. Miałem śmiechu co nie miała. Specjalista od pogody. No tak sobie dalej zwiedzaliśmy pustynię. Dodatkowo zabrali nas na taki fajny łuk skalny. Gdzie weszliśmy na górę, porobiliśmy sobie zdjęcia jakieś kolejne ognisko z popasem na, nagotowali trochę wody którą woźli w samochodzie no i ten i, i ostatecznie dotarliśmy do obozowiska bo cały, nie pamiętam ile kosztowała ta wycieczka, ale cały ten program był dosyć fajnie przygotowany bo na koniec na koniec, na koniec dnia było jeszcze spanie w, na, w namiocie Berberów, no i oczywiście podwieczorek y, z tradycyjnym pieczeniem chleba w ziemi tam oni palą w nisko w ziemi potem żarem to zasypują no i pie piecze się ichniejsza pita zasypana piaskiem y, tam takie różne dziwne rzeczy jeszcze przygotowują do jedzenia jakieś mięsiwo było y, Zidan y, dodatkowo zaprasza wszystkich na sam koniec dnia na taką górę, gdzie ogląda się zachód słońca, jest pełen romantyzm Zidan w tym czasie gra na skrzypcach jednostrunowych jak, jak, jakąś ichniejszą muzę jest tak strasznie romantycznie obozowisko widać z góry, oczywiście są toalety, jest też z tego co pamiętam prysznic są kolektory do nagrzewania wody także ciepła woda jest wszystko super no i, i siedzi się w namiocie na koniec dnia i słucha różnej opowieści, dziwnej treści arabskich. Oczywiście też grają na mandolinkach. My wyszliśmy sobie na zewnątrz obejrzeć gwieździste niebo, bo naprawdę nie ma żadnego światła poza jedynym źródłem światła jest ognisko, więc które pali się w namiocie, więc można spokojnie oglądać gwiazdy, które są niesamowicie i dobrze widoczne. Jak już się skończyły te harce gdzieś tak około 9 czy 10, to zostaliśmy zaproszeni do namiotu dla turystów czyli taki ala wojskowy namiot, gdzie śpi kilkanaście osób na takich jakichś kanadyjkach dobrze, że my mieliśmy swoje śpiwory, bo w nocy było okrutnie zimno oczywiście ja to miałem z Patrycją śpiwór puchowy, także był luzik, a na pustyni wiadomo jest zimno tak jak mówiłem w pierwszym odcinku Kasia mówiła, że przecież to są ciepłe kraje, więc nie trzeba dużego śpiwora, ciężkiego więc troszeczkę zmarzła, otulona chyba trzema czy czterema kocami trochę ją tam zmroziło w nocy rano wstaliśmy, jakieś śniadanko i wywieźli nas z tej pustyni z powrotem do cywilizacji skąd jechał sobie PKS do Akaby, Akaba jest to w sumie jedyne miasto nad nad Morzem Czerwonym nad Zatoką Akabą jedyny dostęp Jordanii do morza ...i do szerokiego świata. Zaraz obok tu się tak wcina wszystko naraz, bo tu zaraz obok jest też Arabia Saudyjska, jest Izrael i do tego wszystkiego Egipt. I tam już jest półwysep Synaj. W każdym razie dotarliśmy do Akaby, wzięliśmy taksówkę i od razu ukazaliśmy się wywieźć na południe Akaby na plażę. Gdzie w sumie tak leżakowaliśmy i odsypialiśmy tą ciężką zimną noc pustynną na plaży... Byliśmy w sumie jedynymi turystami. W związku z tym, że to był styczeń, to trochę dziwnie na nas patrzyli. Arabowie sobie sprzątali i zamiatali piasek. Zasadniczo nie bardzo było co robić. Woda no, była ciepła. No. Miała te 25 czy 6 stopni, ale była bardzo wysoka plaża, a ja chciałem zobaczyć bardzo rafę, no bo właśnie w Akabie Cezary też zwiedzał rafę koralową, no więc postanowiłem, że trzeba by coś tu wykombinować i, i zobaczyć tą rafę. Oczywiście problem polegał na tym, że totalnie to nie był sezon turystyczny, więc nic nie było, nie było żadnej możliwości wypożyczenia maski i rurki do nurkowania. No i tak nic gruchy, nic pytruchy pojawił się jakiś młody Arab, który zaproponował mi nurkowanie za za 5 dinarów, gdzie on jest przewodnikiem, i płynę płynie razem z nim. Dodatkowo daje mi rurkę i maskę, i możemy sobie zwiedzać rafę koralową. On wie, gdzie można stanąć na rafie, co nas nie opoparzy, nie, nie podrapie i w ogóle. No i w sumie tak zaczął logicznie mówić, bo wie: taka wielka rafa nie ma, nie ma żadnej maski. To mówię: przekonam się, co tam 5 euro wydam no ale po długich negocjacjach namówiłem też Patrycję, bo tak za bardzo nie chciała no i za 7 dinarów twójkę nas wziął z maskami, oczywiście Patrycja y, całą podstawówkę i liceum y, pływała w sekcji, w sekcji szkolnej na jakimś SKS-ach różnych na zawody jeździła no ja też umiałem pływać, nie powiem sęk w tym, że mały włos się nie utopiłem po pierwsze nigdy nie wpływałem w rurce więc miałem problem z przełamaniem się, żeby oddychać jakby pod wodą. Poza tym fala miała z metr wysokości i skubany Arab dosyć szybko płynął, więc ja nie wyrabiałem. Zostałem z tyłu. Raz czy dwa mnie zalało. Zacząłem kaszleć, napiłem się wody i to tak zdrowo, że zacząłem aż rzygać. Bo wiadomo, jak się wypije trochę słonej wody, to od razu ciągnie na wymioty ogólnie mało, tam się nie, nie wykiprowałem na szczęście, w związku z tym, że mieliśmy przewodnika za 7 euro mm. chłop miał strach w oczach zerknął pod wodę i zobaczył taką jakąś, jakiegoś takiego grzyba na którym można stanąć i on na nim stanął, nie złapał wziął mnie tak za ręce jak dziecko no i tak przez 5 minut odpoczywałem w jego ramionach Pogadaliśmy sobie chwilę i stwierdziliśmy, że ja już dziękuję za zwiedzanie Rafy Koralowej przy tej fali. No ale coś tam widziałem i coś tam pamiętam. E, jeśli chodzi o, o Rafę Koralową, naprawdę przygoda co nie miara. Mały włos się nie przekręciłem. Ach, szkoda gadać. W każdym razie po przepłynięciu, bo to tak gdzieś więcej kilometr przepłynęliśmy. Ja nie pamiętam czy w życiu przepłynąłem kilometr jednym, jednym ciągiem, dodatkowo jeszcze yy, na wysokiej fali. Jak wyszedłem na plażę, to jedyne co zrobiłem, to wytarłem się, ubrałem się w ciuchy, zawinąłem się w śpiwór i poszedłem spać. I spałem chyba ze dwie godziny, tylko y, obudziłem się jeszcze gdzieś w trakcie i powiedziałem, żeby mi dali kawał mięsa. No i miałem takiego gindziuka. Tak, zjadłem ze 20 dekogo gindziuka, całość popiłem pluszem i poszedłem spać. No i zregenerowałem siły po tym jakże fantastycznym y, nurkowaniu. No i plan był taki, żeby spać w namiocie na plaży. Problem jednak polegał na tym, że na tej plaży nie można było się rozłożyć za bardzo, bo trochę pilnowali. Ale obok był hotel. No ale my chcieliśmy troszeczkę przyżydzić, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy brać hotelu, a Kasia stwierdziła, że weźmie. No i Kasia sobie wzięła ze śniadaniem hotel, a my poszliśmy za hotel gdzieś tam w pustyni rozbić sobie namiot jak się okazało jak tylko minęliśmy hotel i weszliśmy na pustynię to zaatakowała nas wata bo weszliśmy na ich teren na szczęście kamieni było pod dostatkiem a Patrycja miała jeszcze gaz pieprzowy także psy nas ostatecznie nie zaatakowały tylko tak nas odprowadziły ale no było czujnie ja już miałem całe naręcze kamieni no, i szliśmy sobie jakąś taką drogą. Nagle tu radiowóz sobie stoi, i Kolesie odmawiają sobie koran w, w, w samochodzie. No i my się tak zapytaliśmy, gdzie tutaj można ten tak spać. No, a że oni byli tak też trosz, troszeczkę na haju po, w czasie modlitwy w tym radiowozie, więc powiedzieliśmy, żebyśmy poszli tam, bo tam już pse, psów nie będzie. No i wtedy też w takim jakimś małym wąwozie na ciemnym, brudnym piasku się rozbiliśmy namiotem. Psy nam dały spokój. No i tak, tak spędziliśmy noc w dwójkę w namiocie. Kasia sobie spała w hotelu. Dnia następnego wstaliśmy. Złożyliśmy namiot. Podeszliśmy do hotelu. Kasia już kończyła jej śniadanie. Więc ruszyliśmy, ruszyliśmy w, w dalszą drogę. A dalsza droga to polegała na tym, że złapaliśmy jakiegoś stopa. Później złapaliśmy PKS, który nas zawiózł z powrotem do tej samej granicy. I przekroczyliśmy granicę z powrotem do Izraela oczywiście znowu była ta sama przygoda czyli ja tam oczywiście jak najbardziej poproszę pieczątkę, Patrycja oczywiście nie a jak się teraz na to wszystko patrzy to w sumie mogła też przyjąć, przyjąć pieczątkę, bo tak naprawdę ja dalej mam paszport aktualny z pieczątkami Izraela, a Patrycja ma już nowy paszport bo zmieniła stan skupienia, więc już pieczątek nie ma, więc może spokojnie ma nowy paszport i miałaby pieczątek, więc mogłaby spokojnie jechać do Syrii, a ja dalej do Syrii nie mogę jechać, bo jak co niektórym pewnie wiadomo, Syria i Liban nie akceptują państwa Izraela. w związku z tym jak ktoś ma pieczątkę z tego państwa, to nie zostaje do ten, na terytorium Syrii i Libanu wpuszczony. I tak przekroczyliśmy granicę i znaleźliśmy się z powrotem w Izraelu. A co było dalej, dowiecie się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, że mimo choroby dosyć składnie gadałem, a mam nadzieję, że za tydzień moje nerki będą już pełni zdrowia i będę nagrywał z większym entuzjazmem. Cześć!